Program drugi jest osiemnasta. Jazzowy Klub Dwójki. Magdalena Wojtulanis i Przemek Psikuta. Kłaniamy się Państwu. Jesteśmy z Państwem w naszym klubie. Dziś środa, więc zgodnie z naszym kalendarzem John Coltrane, którego słuchamy przez cały ten jubileuszowy rok. John Coltrane, którego dziś zestawimy z... Bardzo ciekawym muzykiem, którego nie ma już wśród nas od dokładnie 25 lat, z Kenem McIntyre'em, multiinstrumentalistą, który nagrywał e, właśnie m, w czasie e, Coltrane'a, w czasie Erika Dolfiego, i dziś posłuchamy w drugiej części. Wspaniałej sesji McIntyre'a właśnie z udziałem Erika Dolfiego, Sesja z roku 1960, więc idealny kontrapunkt dla momentu, w którym przyglądamy się teraz Coltrane'owi. Nasz Coltrane dociera do ostatniego, ostatnich nagrań, ostatniej sesji dla wytwórni Atlantic. Mówiliśmy już o tym przed tygodniem, przed dwoma tygodniami, że dotarliśmy do tych już kanonicznych płyt, do tych kanonicznych tematów. I tak będzie już no, do końca tego naszego cyklu, tej naszej opowieści. Dziś y, koncentrujemy się na sesji z 25 maja 1961 roku. Ostatnia sesja dla wytwórni Atlantic Records. Żeby było ciekawiej, dokładnie dwa dni wcześniej powstaje album Africa Brass, czyli debiut Coltrane'a w wytwórni Impulse, która właśnie wtedy powstała. E, nagrania o szerokim rozmachu w Inglewood Cliffs. Rudy Van Gelder nagrywał ten mm, równie przełomowy album e, Coltrane'a, jak Ole Coltrane, którym zajmiemy się dziś. To daje nam pojęcie, jak gorący był to okres, jak twórczy w życiu Johna Coltrane'a, który powiększa swój zespół. Dziś posłuchamy kompozycji tytułowej, właśnie tej "Ole" kompozycji tytułowej, którą Coltrane pomyślał na septet, poszerzony skład, Poszerzony skład o Frediego na trąbce, no i przede wszystkim o Rika Dolfiego, jednego z tych najważniejszych partnerów muzycznych w życiu Coltrane'a, Eric Dolfi, dziś będzie z nami i od razu, proszę Państwa, Zapowiadam nasze spotkanie jutro. Jutro będę miał przyjemność również spotkać się z państwem w naszym dwójkowym klubie o godzinie 18. I pomyślałem, aby, aby to jutrzejsze spotkanie poświęcić właśnie Dolfiemu i z kolei je, jego autorskim sesjom z tego momentu, z samego początku lat 60 Dolfi, alcista, flecista, klarnecista, basowy, który z Coltrane'em rozumiał się niemal idealnie, jak wspominają biografowie, jak wspominał Coltrane, rozmawiali o muzyce już w roku 1954, kiedy, kiedy Coltrane przyjechał do Los Angeles z zespołem Johnny'ego Hodgesa, Potem Dolphy przeprowadził się do Nowego Jorku z Kalifornii No i Coltrane, jak wiemy, marzył o tym, aby, aby zatrudnić go do swojego zespołu, No, ale miał też świadomość, że... Jest takim liderem par excellence, że to on najlepiej myśli zespołem, że to on najlepiej aranżuje dla siebie, dla swojego kwartetu. No i szukał sposobu na stworzenie muzyki na większy zespół. Początkowo na kwintet, później właśnie na sextet, septet, która, która brzmiałaby ciekawie, która brzmiałaby jak coś nowego. Wiemy, że, że Dolfi aranżował, rozpisywał partię na, na płytę Afrika Brass, której posłuchamy w przyszłym tygodniu. No a dziś Ole, Dziś Ole i tutaj ciekawa, ciekawa, ciekawa historia, ponieważ... Eric Dolphy jako Dolphy wówczas miał podpisany kontrakt z oficyną Prestige Records i nie mógł pojawić się tak w ostatniej chwili na okładce jego nazwisko. Nie mogło pojawić się na okładce płyty Atlantic i w pierwszych wydaniach, w pierwszych tłoczeniach tego longplaya występuje pod pseudonimem George Lane kompozycja Ole przed nami, echa trochę e, muzyki mm, muzyki hiszpańskiej i echa albumu Sketches of Spain, który przecież e, który przecież powstał rok wcześniej, e, albumu oczywiście Milesa e, Davisa. Posłuchamy m, tego utworu tytułowego, który zajmuje pierwszą e, stronę long longplaya. Trwa 18 minut, podpisany oczywiście nazwiskiem Coltrane'a, który tu kontynuuje bardzo mocno swoją e, przygodę z brzmieniem saksofonu sopranowego. Więc na sopranie John Coltrane, na trąbce Freddie Hubbard, Eric Dolphy, e, usłyszymy go grającego na flecie w kompozycji tytułowej, mccoy fortepian, no i charakterystyczne zdwojenie linii basowej. Burdony mm, podwojone y, linie kontrabasu. To wszystko po raz pierwszy zabrzmiało dwa dni wcześniej na płycie Africa Brass. Tutaj mamy ten sam zabieg. Reggie Workman oraz Art Davis zagrają na kontrabasach, a na bębnach Elvin Jones. 25 maja 1961 roku. Roku, który był rokiem heroizmu w życiu, w twórczości Coltrane'a, jak pisze Ben Ratliff. Ole, temat naszego lidera, w ten sposób pokazany na longplayu, który właśnie od tej kompozycji wziął tytuł wziął nazwę Ole Coltrane. Płyta była dostępna w sklepach już w listopadzie tegoż 1961 roku pod numerem katalogowym Atlantic 1373. I to było ostatnie słowo Coltrane'a w tej właśnie nowojorskiej oficynie w studiu A&R w Nowym Jorku. John Coltrane, e, saksofon sopranowy, Freddie Hubbard, trąbka, Eric Dolphy, podpisany wówczas na longplayu jako George Lane, Fled, McCoy Tyner, fortepian, Reginald Workman oraz Art Davis, kontrabasy i Elvin Jones, perkusja. Ari, nasz y, przyjaciel i wielki y, fan, znawca twórczości Coltrane'a y, pisze jak co tydzień Ole, ostatni album dla Atlantiku i podobnie jak Miles'owskie Sketches of Spain wraz z fascynacji muzyką hiszpańską. Czasem sobie myślę, że Train mógłby stworzyć mnóstwo niesamowitej muzyki korzy korzystając tylko i wyłącznie właśnie z tej inspiracji. No ale dla niego 1961 to już okres intensywnej eksploracji coraz to nowych pomysłów, eksperymentów, zgłębiania przeróżnych obszarów w zadziwiająco krótkim czasie. Tak jakby chciał ze wszystkim zdążyć, przeczuwając, że ma niewiele czasu. Płytę współtworzą muzycy tyleż wybitni, co bliscy Coltrane'owi. Poza Tainerem, Jonesem, którzy wchodzą w skład kultowego kwartetu, Dolphy, wybitny Freddy Hubbard. I w ten sposób powstaje muzyka jedyna w swoim rodzaju. Choć tak przecież można powiedzieć o większości e, projektów płyt Coltrane'a z tamtego okresu. A pan e, Michał napisał, Coltrane i Dolphy, duet marzeń, jak występują razem, najwięksi z największych, frontmeni, świetne zgranie, magia fletu, jego transcendentne sola idealnie uzupełniają Coltrane'owskie frazowanie. Wspaniałe. No właśnie, Dolphy i e, Coltrane, o ich muzycznej e, przyjaźni napisano, opowiedziano wiele. Powracamy cały czas również do tych ich wspólnych y, y, nagrań. Roy Haynes, wspaniały bębniarz, którego niedawno mm, że, pożegnaliśmy, mm, wspominał, jak w połowie lat 50. Y, w Los Angeles odwiedził Dolfiego w jego małym mieszkaniu i zobaczył w nim mnóstwo butlegów Charlie'ego Parkera. E, Haynes podkreśla, że były wtedy te płyty bardzo trudne do zdobycia. Mówimy o tym wielokrotnie. Dolfi, który fantastycznie zgłębił tradycję, a jednocześnie, jak postrzegany był wtedy, jutro będziemy o tym mówić, pisano o nim, że reprezentował nową wiedzę, która pchała go naprzód, podobnie jak wtedy Orneta Coleman'a. No i wiemy, że po tej przedwczesnej śmierci Dolfiego, który zmarł w 1964 roku w wieku zaledwie 36 lat, w wyniku niezdiagnozowanej cukrzycy i błędnie podanych mu zaordynowanych mu leków, po jego śmierci Coltrane nie rozstawał się z jego fotografią na trasach koncertowych. Pojawiała się na, na estradach, na scenach. Wieszał ją także w pokojach e, hotelowych. Coltrane'a dziś e, odkładamy, odkładamy już na bok. E, w przyszłym tygodniu Afrika Brass. E, przełomowa, wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju płyta w m, twórczości Coltrane'a. Nagrana dwa dni przed Ole. A dziś, proszę Państwa, pozostanie z nami Dolfi, z tym, że dołączy teraz do niego drugi fantastyczny artysta. Mam wrażenie nieco zapomniany. W 60 roku bardzo dobrze się stało, myślę, dla wszystkich fanów jazzowej improwizacji, że doszło do tego właśnie spotkania. Spotkania dwóch wybitnych specjalistów od gry na saksofonie artowym i flecie. Dolphy i Ken McIntyre. Ken McIntyre, który był muzykiem urodzonym w Bostonie w 1931 roku, który miał, był znakomicie wykształcony dyplom konserwatorium bostońskiego w klasie fletu, w klasie kompozycji. Imponowało to, pasowało to wielu muzykom, wielu liderom, którzy wtedy otwierali przed nim drzwi. Charlie Hayden, Ron Carter, Jackie Bayard, Cecil Taylor. No ale Ken McIntyre tworzył także własne składy, własne albumu, albumy. Wszystko tutaj w tym temacie zaczęło się od płyty Stone Blues, od albumu wydanego przez wytwórnię Prestige, przed jej, przez jej odłam zajmujący się jazzem współczesnym New Jazz. No a później przyszła płyta Looking Ahead. Looking Ahead traktowana dziś jako taki... Kamin Milowy jako taki album, być może nawet najważniejszy w, ym, pośród tych autorskich dokonań McIntyre'a, między innymi właśnie ze względu na Dolfiego. Wspomniany duet Ken McIntyre i Eric Dolphy obaj grają na saksofonach altowych, obaj na fletach. Dolphy sięga tutaj także po klarnet basowy. Walter Bishop Jr. fortepian, Sam Jones kontrabas i Arthur taylor Bębny. Jesteśmy w Inglewood Cliffs w New Jersey. Jest 28 czerwca 1960 roku. Thank <music> you. Shakin, temat Kena McIntyre'a. Kena McIntyre'a, który mm, przede wszystkim grał na saksofonie altowym i wspaniale na flecie, co słyszeliśmy przed chwilą, ale był także niezwykle sprawnym klarnecistą, basowym, oboistą, fagocistą, a także perkusistą. No i był, y, y, y, myślę, że to jest równie ważne, wysoko cenionym y, autorem, kompozytorem, pozostawił po sobie y, ponad... 400 tematów, utworów, po które później do dziś sięgają kolejne pokolenia improwizujących muzyków. Ken McIntyre. Jego debiut zachwycił Erika Dolfiego. No i w czerwcu 1960 roku doszło do spotkania studyjnego dwóch wybitnych. Alcistów, flecistów w tym przypadku. McIntyre i Dolphy, a obok nich Walter Bishop Jr., Sam Jones na kontrabasie i Arthur Taylor na bębnach. Inglewood Cliffs w New Jersey, tam powstała ta płyta w serii New Jazz nagrana przez Rudiego Van Geldera. Ken McIntyre, postać, o czym dziś też mówimy, nieco zapomniana, zmarł w Nowym Jorku w wieku 69 lat, 25 lat temu, dokładnie 13 czerwca 2001 roku stworzył pierwszy uniwersytecki program nauczania muzyki afroamerykańskiej na Nowojorskim Uniwersytecie Stanowym, gdzie sam wykładał, gdzie sam nauczał przez 24 lata. Wycofał się w ostatnich latach z życia koncertowego. Właśnie poświęcił się, poświęcił się młodym, poświęcił się nauczaniu. Dziś sięgamy po tę płytę Looking Ahead. Słuchamy jej trochę w kontekście poczynań Coltrane'a z tamtego czasu i oczywiście Erika Dolfiego. Dwa tematy wybrałem dziś z tego long playa dla Państwa. Przed chwilą head shaking, a teraz Diana. Diana, kolejny utwór lidera McIntyre'a, który powstał podobno w Afryce. Ciekawe i przyznają Państwo odważne połączenie fletu z klarnetem basowym. Diana, jeszcze jeden ten temat, Kenna McIntyre'a. Ken McIntyre, Eric Dolphy w pierwszej linii, Walter Bishop Jr. na fortepianie, Sam Jones na kontrabasie i Arthur Taylor na perkusji. No i tak e, zamykamy nasze dzisiejsze e, jazzowe spotkanie. Na finał pierwsze takty, pierwszy fragment tematu To Her Lady Sheep. Temat Bilego Fraziera. Rzecz, która powstała w studiu wytwórni Atlantik przy okazji nagrywania albumu Ole, ale ujrzała światło dzienne dopiero pod sam koniec lat 80 w tych wydaniach tak zwanych poszerzonych. A więc John Coltrane na m, zamknięcie m, naszego dzisiejszego spotkania. Magda Wojtulani z Przemek Psikuta. Kłaniamy się. Do usłyszenia.